No, jadziem. Dobra, Kafka. Siedzę sobie w podcastowej kawiarence, u papy kafe, ale papy nie ma, wyjechał. Siedzę sobie i piję kawę. Kawka jest dobra, ba, pyszna jest kawka. Jest dobra, bo jest tania. Więcej o tanich produktach, które są dobre, to w Retro Radio. Zapraszam. A o czym dzisiaj w odcinku? Opowiem o... Alpach znowu troszeczkę, właściwie nie tyle o Alpach, będę opowiadał o ludziach, o tyrolu, o ciekawostkach z tamtego rejonu. Także dalsza część mojej podróży takiej kilkukrotnej, bo byłem tam trzy razy z rzędu po 3 miesiące w okresie letnim. I co jeszcze w odcinku? Opowiem też troszeczkę o Wenecji. A więc myślę, że nie powinniście przegapić yy, i tego odcinka. Zapraszam słuchania. Podczas poprzedniego mojego epizodu zabrakło pewnych informacji. Dzisiaj postaram się to naprawić i jednocześnie yy, skoryguję muzykę. Już pracuję na słuchawkach, nie powinienem już tak bardzo dawać po uszach muzykom stła. A za poprzedni odcinek, no, SORKI. I tak przechodząc znowu do Alp Tyrolskich, do Syd chciałbym opowiedzieć o tym wszystkim, o czym zapomniałem. Właściwie, no, nie wiem czy tym wszystkim, ale o, o pewnych sprawach, które umknęły mi podczas poprzedniego epizodu. Zacznę może od tego, że. Yy, Zapomniałem o takim szczególe, jak wracaliśmy, jak wracaliśmy, nie, nie jak wracaliśmy, jak jechaliśmy właśnie pierwszy raz w Alpy, tym takim kombinowanym y, konwojem, raz to z pociągiem, raz autobusem, później znowu jakimś pociągiem, jakimś tramwajem, y, pieszo, na stopa i tak dalej, w pewnym momencie my wpadliśmy na pomysł, że jednak nie warto się tak przebijać przez Austrię, i stwierdziliśmy, że wsiądziemy sobie jeszcze w pociąg na gapę, bo wiedzieliśmy, że te pociągi są drogie, że wsiądziemy tam do ekspresu, żeby te odcinki pomiędzy jedną stacją a drugą były jak najdłuższe i że jak nas wyrzucą, no to i tak będziemy mieli za sobą spory odcinek. Tak też zrobiliśmy. Oczywiście zostaliśmy złapani w pociągu, ale byliśmy ba bardzo uprzejmi. A konduktor też był bardzo uprzejmy i powiedział, że on nie może się na to zgodzić i że będzie musiał nas wysadzić na najbliższej stacji, ale jednocześnie podpowiedział, żebyśmy wsiedli sobie w pociąg osobowy i od razu na samym początku poszukali konduktora i żebyśmy mu powiedzieli, że jesteśmy studentami i nie chcemy wydawać pieniędzy na transport, na podróż, a chcemy jak najwięcej skorzystać z, ze zwiedzania i nie powinno być problemu w pociągu takim zwykłym osobowym, który zatrzymuje się na każdej stacji. Posłuchaliśmy rady no i dwukrotnie na tym zyskaliśmy. Po pierwsze, nie było żadnego problemu. Konduktor sobie z nami porozmawiał, powiedział tam no tyle, o ile zrozumieliśmy, bo jeden tylko z nas był lekko anglojęzyczny i w takim języku udało się te informacje zdobyć. Więc ciutek było rozmowy z konduktorem, a no to je, motam się, nie? Więc jedna zaleta to taka, że jechaliśmy za darmo i to oficjalnie aż do samej granicy y, austro-włoskiej. Natomiast druga zaleta była taka, że te pociągi osobowe nie jeździły najkrótszym szlakiem, tylko jeździły sobie tak pomiędzy górami i rzadko kiedy wjeżdżając do tunelu. nawet nie pamiętam, czy w ogóle do tunelu wjechaliśmy, chociaż raz, no tak, kilka razy wjechaliśmy do tunelów, ale do takich krótszych, w każdym razie no, przejazd prędkością taką, ja wiem, może 20 km na godzinę czasami na zboczu góry i wyglądanie przez okno przy pięknej pogodzie, podziwianie tych terenów, to właśnie jest ta druga zaleta jazdy pociągiem osobowym. Nawet nie wiem, czy jadąc samochodem byłaby taka możliwość, żeby się rozglądać i, i podziwiać te wszystkie tereny. No pewnie to teraz z wykorzystaniem mapy, Google Map, yy, można by sobie taką podróż zaplanować. No wówczas nie mieliśmy takiej możliwości, a w ogóle to przecież pamiętacie, wybierałem się do Francji z kumplami, a nie do Włoch. Znaleźliśmy się we Włoszech. No więc takie było zakończenie, znaczy taka jeszcze jest wstawka odnośnie poprzedniego epizodu. Yy, no a dzisiaj chciałbym przejść do opowiadania o o takich jeszcze drobiazgach odnośnie Tyrolu. I właśnie mam przed sobą mapę tego terenu, w którym byłem. Gdzie to jest? Tylko coś mi się tutaj tak porobiło. No, nieważne. O, już jestem. Polecam wam, jak włączycie sobie Google Map, przejść nie na obraz satelitarny, bo no, tam też jest ciekawy, ale szczególnie w takich rejonach górskich polecam włączyć opcję teren i jak znajdziecie sobie miejscowość Bolzano albo Bolzen, zależy, jak to tam się pisze i jedna jest nazwa włoska, a druga jest niemiecka, ale do tego jeszcze dojdę, to jest rejon, więc tak, Bolzano, Merano, to są tereny już takich, tego właśnie Tyrolu, takich miejscowości turystycznych do zwiedzania. I teraz jak wejdziecie sobie na tą mapę, włączycie opcję teren i zobaczycie, jak, jak fajnie to wszystko wygląda, gdzie są jeziora, gdzie są góry. I właśnie chcę powiedzieć o tym, że przypomniał mi się ten widok właśnie poszczególnych miejscowości, wiosek umiejscowionych w dole, w takich kanionach pomiędzy szczytami ja tam po prostu muszę wrócić. Piękne tereny, piękne widoki. Kto by nie chciał żyć w takich miejscach? No dobra, więc wejdźcie sobie tam na Google Map. Oglądajcie sobie, jakie są tereny, jak to wszystko świetnie widać. Można znaleźć te jeziorka ukryte pomiędzy y, szczytami. I jak porównacie sobie teraz te Alpy do naszych teatr, to jakie jest skojarzenie? No właśnie takie, że są to Tatry, tyle że setki razy większe. Po prostu sto razy więcej terenów takich pięknych jak nasze Tatry. A do tego Dolomity jeszcze, Łysek Góry. Ach, rozmarzyłem się. Ostatnim razem powiedziałem o tym, jak dotarliśmy do Alp, ale nie opowiedziałem o tym, co my tam robiliśmy, poza tym oczywiście, że chodziliśmy po górach i zwiedzaliśmy. Szczerze mówiąc, to z naszej całej trójki to byłem chyba jedyną osobą, która chodziła non-stop, bo moi kumple jakoś mieli lenia i czasem zostawali sobie na miejscu ale wybaczam im to, bo oni byli bardziej związani z muzyką Radek grał na gitarze, Adam śpiewał więc bardziej fascynowała ich, ich właśnie muzyka, a mnie bardziej fascynował krajobraz, yy, wśród którego się znalazłem i musiałem to wszystko poznać, pozwiedzać i jak najbardziej zgłębić e, no tak, ale oczywiście, no, przyjechaliśmy w Alpy Pieniądze nam się skończyły i trzeba było jakoś się utrzymywać, no poza tym, że dostawaliśmy bułki i mleko, bo, bo to jedynie dostawaliśmy tam z Gasthofu. o, tak się nazywają miejsca, tak się nazywają te y, jak to nazwać, tak żeby po polsku było y, hotele, w których jest śniadanie tylko, a później się wychodzi już w góry. To jest taki Bed and breakfast po angielsku, no a właśnie po niemiecku, po tyrolsku to jest Gasthof. Nie wiem jak to się tłumaczy, bo niemieckiego nie znam. No w każdym razie z tego Gasthofu dostawaliśmy bułki i mleko i trzeba było jakoś zacząć na siebie zarabiać. No jak już przyjechał ten kumpel wraz z resztą Ferajny, o czym opowiadałem w poprzednim odcinku, no to zaczęliśmy rozglądać się za pracą, no i tam w którymś już miejscu, już tak żeby pominąć te wszystkie szczegóły, to udało nam się znaleźć pracę na dwa, na dwie, właściwie nie, na trzy grupy. Na początku byliśmy rozdzieleni, ale każdy tą pracę miał i każdy miał pracę przy zbiorze jabłek, bo trzeba powiedzieć, że od lat na terenie właśnie tyrolskim, ogólnie tyrolskim, czyli bez względu na to, czy to jest Tyrol austriacki, czy włoski, czy nawet węgierski, bo tam też się Tyrol jeszcze zahacza, to te tereny słynne są z, z uprawy winogron oraz sadów jabłkowych takich sobie. Więc nam udało się zahaczyć przy zbiorze jabłek. Szczęśliwy jestem już właśnie, że przy tym, bo jednego dnia tylko pracowałem tak na zasadzie, że pomogę przy winogronach i trzeba przyznać, że praca przy winogronach jest o wiele, o wiele bardziej męcząca, a przy jabłkach jest całkiem przyjemnie, trzeba tylko nauczyć się zrywać te jabłka, bo to też nie jest taka sobie prosta metoda, że, że po prostu się jabłka zrywa, ciągnie czy jakoś tak, tylko odpowiednio się jabłko łapie w dłoń a później naciska się szypułkę przekręca przy gałązce i ta szypułka się odrywa to jest o tyle ważne, że jabłko pierwszej klasy nie może mieć śladów palców, a więc nie możemy sobie złapać jabłka palcami musimy złapać jabłko całą dłonią i nie nacisnąć, nie naciskać na nie, aby tych śladów palców właśnie nie było. To jest dosyć ważne i na to zwraca się uwagę. Później takie jabłka zerwane już y, ładuje się do takiego kosza, który jest przymocowany, y, jest założony takim paskiem przez szyję, jest przymocowany na brzuchu. Y, dziewczyny troszeczkę inaczej to mocują, bo mocują to tak trochę bardziej na plecach,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 a mikrofon testował dla Was. Papa. Cześć. Tak, i o czym to ja mówiłem? Ostatnio dobrą radę mi dał Papa, która się właśnie teraz sprawdziła. To znaczy ta rada przyniosła efekty, bo zapisałem sobie na kartce poszczególne takie jak gdyby podtematy i mogę się dzięki temu y, trzymać ciągłości właśnie głównego tematu i wiem już, że powiedziałem o winogronach i o jabłkach no tak, ale nie wiem co powiedziałem, bo minęło sporo czasu ale nie będę słuchał tego co powiedziałem <śmiech> pewnie to głupio zabrzmi tak jak wy sobie słuchacie tego podcastu a ja nie wiem, bo to minęło już sporo czasu od tamtego momentu no nic, przechodzę do kolejnego podpunktu mam nadzieję, że poprzedni zakończyłem i kolejnym podpunktem jest właśnie przechowywanie jabłek. A przechowywanie jabłek okazuje się, że to wcale nie jest sobie taka prosta sprawa, bo yy, i to mieliśmy okazję przekonać się na własne oczy. Jabłka, które były zebrane do tych koszy, później są przesypywane do kist. Kista to jest taki, taki duży... Taki duży kosz. Ojka, jak. jejka, brakuje mi polskich słów. Taki. E, tak jak mamy. Taki. Nie, no, no po prostu duży kosz. Ja wiem, ile tam wchodzi, z 300-400 kg jabłek, i one są kładzione jedne na drugie, i to. E, no właśnie, dobra. Mieszam. W każdym razie. Mając ten taki pojemnik, który wisi nam albo na plecach, albo na brzuchu, w zależności od tego, na ile zaawansowani w zbiorze jabłek jesteśmy, później z tym koszem pełnym już jabłek idzie się do tej kisty właśnie, czyli do głównego takiego yy, pojemnika, do głównego kosza dużego. I teraz co się robi? Te nasze kosze mają taki materiał, który jest... Yy, od dołu, ale ja nie potrafię jakoś opisywać wszystkich tych, nasz kosz od dołu nie ma, nie ma dna, to znaczy jego dnem jest zawinięty taki jak gdyby worek i ten worek jest podciągnięty do góry kosza, a u góry kosza jest zaczepiony taką gumką, żeby się po prostu nie wysunął. I teraz... Jak to wygląda? Jeżeli byśmy mieli taki zwykły kosz, na, no nie wiem, wzięlibyśmy sobie tam jakiś koszyk i powkładali jabłka i te jabłka później przesypali do tego głównego zbiornika, to te jabłka podczas wysypywania obiły się, obiłyby się o siebie. Natomiast w przypadku takiego kosza, który był tam stosowany, Sprawa wygląda w ten sposób, że mamy ten materiał zawinięty tak do góry, zaczepiony gumką. Podchodzimy do tego głównego, dużego kosza. Y, od, y, skłaniamy się jak gdyby tak, żeby położyć ten kosz na jabłkach, które już tam są, albo jeszcze na samym początku na dnie tego głównego kosza. Odpinamy gumkę i w tym momencie ten materiał się... Y, Otwiera w taki sposób, że te jabłka się wysuwają, ale się nie są wyrzucane, więc one się tak bardzo delikatnie kładą na dnie, na poprzednich jabłkach, bądź też na, na dnie tego głównego kosza i dzięki temu nie mają śladów obić. To jest bardzo ważne. No i w każdym razie tak się y, jabłka umieszcza y, w koszach, a później te kosze zawożone są do magazynów, i w tych magazynach jest już taki proces naturalnego przechowywania ja nie wiem, jak to znowu nazwać, ale to jest taki sposób przechowywania, który jest dosyć mocno energożerny, że tak powiem, ale robi się to tylko dla pierwszej klasy jabłek. Ale Dzięki temu te jabłka zachowują trwałość i są świeże nawet po roku czasu od wyciągnięcia z takiego magazynu. No i teraz, co dowiedziałem się tam we Włoszech, to te jabłka są przechowywane w magazynie przez przynajmniej 8-9 miesięcy, aż do kolejnego zbioru. No i w tym magazynie są szczelne drzwi, zamyka się jabłka w środku, w środku jest utrzymywana temperatura już tak z, z, Troszeczkę upraszczam sprawę, ale w każdym razie w środku utrzymywana jest temperatura w granicach od 0 do 4 stopni, w przypadku gruszek byłoby to nawet minus 1, ale to by były jabłka, więc 0 do 4 stopni na plusie i do tego jest jeszcze inny skład chemiczny troszeczkę yy, tej, tej całej tam, nie wiem, no atmosfery jakoś tak. Jeżeli ktoś tam się zna na, na chemii, to CO2 jest w granicach od 1 do maksymalnie 5, ale zazwyczaj jest 1,5 do 2, do 3, a... O2 jest w granicach od 1 do 3, to też tak, o, tak już. Żeby, żeby wejść już w techniczne takie zagadnienia składu chemicznego. No i ta temperatura dosyć niska. No i w ten sposób są jabłka przechowywane, a później dopiero są po roku czasu z magazynu zabierane, pakowane, i rozwożone po sklepach całego świata. Dość powiedzieć, że właśnie w rejonie tyrolskim, ogólnie tyrolskim, nie wiem, czy to tylko tym włoskim, ale wydaje mi się, że to ogólnie ten cały Tyrol, który słynie z produkcji jabłek, jak, jak również i winogron. w każdym razie te jabłka stanowią bardzo duży procent ogólnoświatowego, ogólnoświatowej produkcji jabłek tej najwyższej właśnie klasy, to właśnie tam. A nie dziwię się, bo miałem okazję jeść, no mówię nie raz te jabłka i to jest coś, czego w Polsce nigdy nie doświadczyłem. Takich jabłek nigdy w Polsce nie jadłem. Przebywając tutaj w Anglii, też muszę przyznać, że nigdy takich jabłek w żadnym sklepie nie widziałem. To znaczy być może nawet, jeżeli widziałem, to nigdy nie kupiłem, bo te jabłka najwyższej klasy pakowane są pojedynczo, więc to jest sprzedawane jabłko jako sztuka. No i z tego, co się dowiedziałem od moich pracodawców wówczas we Włoszech, te jabłka najwyższej klasy lecą do Ameryki. Tutaj w Anglii tego nie widziałem. Są te jabłka klasy pierwszej pakowane po sześć. A według tego, co mi mówił y, mój pracodawca, to te jabłka pakowane po sześć, to jest ta trzecia klasa, a czwartą klasą to już jest taka masuwa typu Polska, gdzie jabłka są rzucane wszystkie razem i sprzedawane są na kilogramy. Więc ta trzecia klasa trafia do Anglii, ale jakoś nigdy nie udało mi się trafić na Goldena tak dobrego jak y, taki Golden zerwany z jabł z jabłka. Taki golden zerwany z drzewa właśnie bezpośrednio tam w Anglii. To jest coś po prostu, czego się nie da opisać, to trzeba spróbować. Więc jak będziecie sobie w Anglii... Ojej, co to Anglia? Jak będziecie sobie w Tyrolu, będziecie sobie gdzieś tam w górach alpejskich i zobaczycie latem w okolicach gdzieś tam sierpnia, września, że ludzie zbierają jabłka, bo to w zależności od góry Dosłownie to może być tak, że 5 kilometrów różnicy i różnica w zbiorach jest dwutrzytygodniowa i to tylko i wyłącznie dlatego, że słońce za jakąś górą pada o innej godzinie na ten, na ten sad, i te jabłka dojrzewają wcześniej bądź później. Więc jak będziecie już sobie w tamtym rejonie i zobaczycie, że zaczynają się zbiory, to nie bójcie się wejść tam z buta, zerwać, ukraść takie jabłko, je i zobaczycie wtedy, poczujecie smak tego wszystkiego, o czym mówię. Bo tego się po prostu w sklepie chyba w Polsce, w Europie nie da doświadczyć. No dobra, to mamy sobie... Otwajkowany temat przechowywania jabłek nudny pewnie, co? Yy, I jedziemy dalej. A dalej mamy. No, co może? A właściwie może zrobię sobie teraz taki przerywnik i puszczę wam yy, dźwięki jodłowania. <laughs> Tyrolskiego, czyli właśnie tego śpiewania, tam nadal tradycja śpiewania takiego tyrolskiego jest bardzo mocno zachowana, i ludzie wciąż to robią. <mulary> Będąc przy tradycjach tyrolskich, to zwróciłem tam jeszcze uwagę na coś, co właściwie jest stosowane w całym świecie. Jednak tam akurat zwróciło to moją uwagę, mianowicie... Kapliczki, małe kościółki mają swoje dzwonnice, takie wieże z dzwonami, które obwieszczają nam, która jest aktualnie godzina, i to wygląda w ten sposób, że najpierw jest wybijana godzina, a później, w zależności od tego, czy jest to kwadrans po danej godzinie, czy jest w pół do, czy za piętnaście, no to jest to jeden, dwa lub trzy dodatkowe takie uderzenia w dzwon i Chociaż nie mam przykładu, żeby to tego zademonstrować, to... No, plan nie miałem ściągnąć. E jak widzicie, próba mikrofonu nie ma, nie ma swojego studia, nie ma swojej e swobody i e musi dzielić niestety... Pomieszczenia pomiędzy poszczególnych domowników, tak? Planie trzeba ściągnąć. No i o czym to ja mówiłem, tak? O tych wybijaniu godzin poprzez. No, poprzez. Przez te dzwony, przez te kościółki przez te kapliczki, różne takie to jest fajny klimat, bo ten dźwięk niesie się takim echem, odbijając się od gór po jednej, po drugiej stronie bo przypomnijmy sobie, że miejscowości znajdują się w dolinie, a po jednej, po drugiej stronie znajdują się góry no e, dobrze, no nie wiem czy mam iść, ściągnąć to pranie jest już noc no, no pójdę i ściągnę i zaraz dogram resztę, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale cały ten rejon tyrolski to jest rejon trzyjęzyczny, trójjęzyczny, taki yy, cały ten południowy Tyrol, czyli Tyrol. liczy sobie około 500 tysięcy mieszkańców ale 70% z nich mówi językiem niemieckim, takim, no, takim, takim y, pseudo-niemieckim. pseudoniemieckim, no, ale generalnie jest to język niemiecki, tylko 25% około to jest włoski, a około 5% to jest język latyński, y, retroromański, jak to inni mówią jeszcze. No tak, więc generalnie są dwa języki, o można tak to powiedzieć, niemiecki i włoski, z czego niemiecki, o czym miałem się samemu okazję przekonać, dominuje wszędzie. Nazwy miejscowości są dwujęzyczne z racji tego, że należą te miejscowości do terytorium Włoch ale ludzie posługują się językiem niemieckim w sklepach, na ulicach i wszędzie właściwie rozmawia się po niemiecku i e, tak to właśnie wygląda, mówiąc tutaj językiem e, Filipa, nie tylko dla orów, tak to właśnie wygląda. No Nie będę się zagłębiał w historię Tyrolu Południowego, bo można sobie o tym poczytać e, gdzieś tam na Wikipedii, Wiola mi tutaj przeszkadza No fajnie Pralkę muszę ustawić tak, żeby zadziałała Bo mamy tutaj wyłącznik czasowy Znaczy mamy wyłącznik, który uruchamia pralkę wtedy, kiedy mniej płaci się za prąd No i o to chodzi Dobrze, włączę tę pralkę no i znowu, o czym to ja mówiłem? O rejonie tym takim dwujęzycznym, trzyjęzycznym właściwie, chociaż dwujęzycznym tak naprawdę. Generalnie ludzie z Tyrol, sytyrolu, oni sami siebie nazywają tyrolczykami, oni mówią, że są tyrolczykami, czy też właśnie sytyrolczykami dokładnie. Yy, oni nie są Włochami, oni nie są Niemcami, nie są Austriakami, ani Węgrami, nikim takim, oni są Syd-Tyrolczykami niesamowici ludzie, bardzo odporni na niskie temperatury, o czym też miałem się okazję przekonać, kiedy to podczas... A to kolejna taka ciekawostka, o właśnie, może o tym powiem. Przejście z lata w zimę w Alpach Tyrolskich trwa, uwaga, tada, trzy dni. Jednego dnia jest lato, Drugiego dnia zaczyna się taka jesień, trzeciego dnia jest taka jesień w pełni, a czwartego dnia jest już zima. I jak to wygląda w szczegółach? To wygląda tak, że latem, no to jest latem, wiadomo, jest lato. Później ten kolejny dzień, kiedy się budzimy, coś się zaczyna zmieniać, jakoś kolory inne są, liści i zaczyna się robić taka złota polska jesień, takie różnokolorowe drzewa. Trzeciego dnia jest y, jeszcze inaczej, bo liście nie zdążą zmienić kolorów jeszcze na, na bardziej intensywne, ale przez to, że w nocy już są przymrozki, to te liście zwijają się w taką trąbkę i tworzą swego rodzaju igłę, czyli liść zawija się, w, sam w sobie zwija się w taką igłę, taką szpilkę z siebie robi. No i już, jest, już wtedy wiadomo, że kolejnego dnia będą przymrozki. No i faktycznie, że kolejnego dnia już jest bardzo zimno. Każdy przychodzi w czapkach, w rękawiczkach, chociaż rękawiczki i tak trzeba ściągnąć, ale już jest bardzo zimno. Natomiast te jabłka trzeba ściągnąć w ciągu dosłownie kilku dni, aby się y, jakoś tam nie popsuły. Choć wcześniej mówiłem o temperaturze chłodnej, która jest dobra dla jabłek, no ale... Mają tam Oni dokładnie wiedzą, co robią, a ja się tylko dostos dostosowywałem, więc zrywałem te jabłka. No i w każdym razie yy, odnośnie tych tyrolczyków, którzy tam mieszkają, oni są bardzo odporni, bo tak jak ja już pracowałem w czapce i byłem dosyć dobrze ubrany, to oni przychodzili w krótkich rękawkach i pracowali sobie na krótkim rękawku także bardzo odporni, a przy okazji niesamowici ludzie, cały ten Tyrol i wszyscy ludzie, których poznałem, są bardzo życzliwi, bardzo otwarci, e, chętni do nawiązywania kontaktów i w e, ja mógł powiedzieć, jestem zachwycony tym narodem I, i gdyby nie to, że teraz siedzę w Anglii, no to zdecydowanie e, zasuwałbym w kierunku Austrii, Włoch, bo chyba tam są najpiękniejsze tereny do życia, jakie w życiu spotkałem. Yy, takie uniwersalne, gdzie lato, gdzie latem jest lato, gdzie zimą jest zima, gdzie ludzie są normalni, gdzie mają swoje problemy, ale są one do rozwiązania. Yy, no tak, no, znowu troszeczkę przechodzę z tematu na temat. No nic. Więc tak, niemieckojęzyczny teren mamy za sobą. Co dalej? Może powiem teraz troszeczkę o jedzeniu. Jakie tam jedzenie? Ze względu na to, że przez wiele, wiele lat rejon tyrolski jest, był rejonem okupowanym przez Włochów, no to jakby nie patrzeć, te makarony się tam wdarły do ich jadłospisów. I e, nawet całkiem dobrze, bo naprawdę świetnie gotują. Świetne potrawy można zjeść. E, u tej rodziny, u której mieszkałem, miałem okazję zjeść prawdziwą lasagne, prawdziwe risotto, ale również takie e, zupełnie niewłoskie potrawy, jak knedle chociażby i te potrawy były takie, że tak powiem polskie mocno, to znaczy one nie były sztuczne, one były robione z, ze świeżych owoców, one były robione na bieżąco, nic nie było z zamrażalki, no i, i, i były po prostu pyszne. Coś mi tutaj nie pasuje, muszę balans sprawdzić, bo jeden kanał mi się podniósł, a drugi mi zwiał. O, o, o, w drugą stronę. A, ciekawe. Bardzo dziwne zachowanie. O, teraz się wyrówna. Raz, dwa, trzy, raz. Ale dziwnie. No tak jeszcze nie miałem. W trakcie nagrywania mi się balans zmienił. No dobra. Co jeszcze odnośnie jedzenia? Także, no, jedzenie bardzo dobre, ale trzeba też wspomnieć o cappuccino włoskim. Chociaż... No i tak, no i proszę, i, i zmieniłem się znowu ustawienia w drugą stronę. He, śmieszne. Dobra, nie, już nie będę grzebał. Skorygowałem i jest OK. Więc cappuccino. Z cappuccinem to jest tak, że pierwszy raz prawdziwe cappuccino właśnie piłem we Włoszech i to nie ma nic wspólnego z takim cappuccino, które się zamawia u nas w restauracjach. No być może ci, którzy Chodzą do dobrych restauracji, ci którzy jadają, piją w naprawdę dobrych miejscach, no to oni wiedzą. Natomiast ja nie miałem takiego szczęścia, chodziłem raczej po takich tańszych lokalach i tam te napoje były pseudo prawdziwe typu cappuccino z torebki i tak dalej. O czym mówię? No mówię o tym, że cappuccino to jest, nie wiem jak to jest robione, więc tutaj się teraz nie wymątrzam. W każdym razie z tego co się dowiedziałem, cappuccino robione na parze z mleka jest, jest napojem kawowym, letnim, nie gorącym, letnim, gdzie na dnie jest kawa, a później trzy czwarte to jest taka pianka, mleczna i ogólnie można sobie to wziąć i wymieszać, tak jak się kiedyś kogiel mogiel robiło w Polsce, albo można to wypić tak, że najpierw się tę piankę zje, a później się wypija tą kawę, która jest na samym dnie. No i trzeba przyznać, że to było coś, naprawdę to było coś. Tęsknię za tym, nie spotkałem się nawet tutaj w Anglii z tak podanym cappuccino. Jeżeli podają cappuccino, to jest to pół... Przynajmniej pół szkloneczki cappuccino i później połowa pianki, ale to już troszeczkę tak inaczej smakuje. No dobra, to mamy tak mamy jedzenie, mamy cappuccino za sobą, a jeszcze no, może później o jedzeniu, albo nie, teraz powiem. Chciałem jeszcze powiedzieć o jedzeniu najgorszej piz pizzy, jaką jadłem w życiu, no bo wszak to się wiąże z Italią, wiąże się to z tradycyjnym jedzeniem włoskim, więc najgorszą pizzę w życiu, jaką jadłem, to była pizza, którą jadłem w Wenecji. No, do Wenecji to dojdę później, ale taka pizza kupiona właśnie w Wenecji to było świństwo straszne i <śmiech> lepsza jest pizza kupiona w supermarkecie, podgrzana sobie w mikrofali. No, nie wiem z czego to wynikało, po prostu widocznie miałem pecha, <śmiech> bo inaczej tego nie można wytłumaczyć. Zerknijmy teraz na moje zapiski, co ja tutaj mam dalej. A tak, jestem sobie przy napojach różnych. Dobra, odnośnie napojów. Yy, w tym rejonie właśnie, który słynie z produkcji y, jabłek najlepszych na świecie, który słynie z produkcji winogron, a więc i win, nie mam, nie mam nazwy win teraz przy sobie, nie mogę wam powiedzieć, y, to trzeba powiedzieć coś takiego. Y, jeżeli się... Aha, motam się znowu, no ale sorry, wybaczcie. Jeżeli już jesteśmy w takim terenie, rejonie i zbieramy jabłka, czy, czy pracujemy, czy po prostu jesteśmy sobie rodziną, tam są takie tradycje jak picie świeżego wina, takiego młodego wina. O, to jest dobre słowo, młode wino. I w normie jest, że pije się młode wino, natomiast to wino jest... Yy, Pyszne. I tutaj chcę troszeczkę obalić pewne teorie, które mówią, że im starsze wino, tym lepsze. Nie, to nieprawda. Wino dobre to jest wino dobre z dobrych owoców, zrobione w odpowiednim czasie i tam odpowiednio przefermentowane i bez dodatków jakiejś specjalnej, bez, bez jakiejś chemii, bez, bez, bez takich dodatków. Skąd się wzięło takie właśnie powiedzenie, że wino stare jest dobre. No Po prostu stąd, że w jednym roku owoce w danym rejonie są bardziej dojrzałe, są lepsze, są po prostu jakościowo o wiele lepsze niż w innym roku i tak to wygląda, że powiedzmy w 2004 w rejonie jakimś tam Francji owoce były bardzo dobre, dlatego wino właśnie, dajmy na to Merlot jakiś, czy tam, no nie znam się, było bardzo dobre, dlatego wino z 2004 było bardzo dobre, ale tak naprawdę wino z 2002 mogło być paskudne z tego względu, że akurat wtedy były deszcze i owoce nie niedojrzały i wszystkie wina z tamtego rejonu były paskudne, więc Prawda jest taka, uwierzcie mi, że wino wcale nie jest tym lepsze im jest starsze, tylko z, odnośnie winy trzeba mieć bardzo, bardzo dobrą wiedzę na temat danego roku i na przykład wino z 2009 roku może być o wiele, o wiele lepsze niż wino z 1998 roku. Po prostu trzeba znać się na tym. Ja się nie znam, ale wiem, że są takie teorie i wiem, że na tą chwilę najlepsze wina są z Hiszpanii. Mówię teraz o winach rocznik 2007-2008. Kiedyś były to wina francuskie, bo były tam dobre zbiory, teraz są to wina hiszpańskie. Być może za rok znowu się to wszystko zmieni i będą to wina z jakiejś tam południowej Ameryki. Swoją drogą już teraz dobre. No, w każdym razie, wracając do Włoch, wina włoskie, młode wina włoskie pije się tam normalnie i jest to taką tradycją, że pije się je nawet w różnego rodzaju lokalach. Spotykając się tak jak my spotykamy się w pubach. I teraz coś znowu ciekawe, że wina, jeżeli są zimniejsze dni, to pije się takie wino, które jest generalnie winem wytrawnym, dodając do niego cukier i podgrzewając, czyli taki grzaniec się robi ale bez dodawania goździków. Być może, że oni coś tam dodają, nie wiem, nie poduważyłem, nie zauważyłem, żeby oni coś tam dodawali. W każdym razie robi się grzaniec, czyli cukier do tego wina wytrawnego. Natomiast jeżeli są nie ciepłe, bądź wręcz gorące, to to samo wino, dokładnie to samo wino, rozcieńcza się pół na pół z wodą sodową zimną i pije się taki napój. E... Z tych samych jabłek, zanim się zrobi wino, robi się też owoc, no bo przecież tam dzieci również sami dzieci nie piją win, robi się napoje owocowe i jeden z najlepszych napojów, jakich piłem w życiu, to jest y, sok jabłk, jabłkowy właśnie zrobiony z tamtych owoców. Y, soki te jabłkowe robi się ze spadów owocowych, czyli z jabłek, które z jakichś względów nie kwalifikują się do niczego, to znaczy nie kwalifikują się do zbiorów, bo spadły, no to wiadomo, ale również nie kwalifikują się na wina, bo do produkcji wina stosuje się tylko, i tutaj znowu pewnie wielu Polaków zaskoczę, do produkcji wina stosuje się tylko dobre owoce, zdrowe, a spady w żadnym wypadku. Spady nadają się jedynie do dwóch rzeczy, do zrobienia soku, albo do zrobienia różnego rodzaju drzemów i y, jakichś takich marmolat i, i tego typu spraw. Y, tak tak to wygląda. Więc dobre wino jest tylko i wyłącznie z dobrych owoców. Nigdy i wyłącznie ze spadów owocowych. Ale się rozkręciłem, co? Więc... Tak, powiedziałem sobie o winach, powiedziałem o tym, powiedziałem o, o wielu ciekawostkach odnośnie Tyrolczyków, no a skoro przy, tyol, przy Tyrolczykach jestem, no to jeszcze powiem, że tam jest kolejna taka bardzo mocno zakorzeniona tradycja i ta tradycja odnosi się do muzyki tutaj nikogo pewnie nie zaskoczę znaczy raz, że, że było to jodłowanie ale też muzyka taka folkowa która jest w tamtym rejonie jest muzyką pewnego rodzaju klasyczną, ja nie wiem czy mam coś takiego gdzieś w swoich zbiorach, muszę zobaczyć, chwilka <śm> mniej więcej wygląda muzykowanie w tamtym y, rejonie. Miałem okazję kiedyś wybrać się na koncert mojego szefa, chociaż to słowo szef nie za bardzo oddaje istotę rzeczy mojej pracy, bo chociaż był on moim szefem, ale sprowadzało się to jedynie do opłacenia pieniędzy za wykonywaną moją pracę, cała reszta to była przyjaźń, spożywanie wspólnych posiłków razem z całą rodziną, przebywanie wspólne i właśnie zapraszanie też na koncerty, oczywiście wszystko za darmo, czyli i jedzenie, i koncerty, i, i cała reszta za darmo, a praca za pracę dostawałem pieniądze. No tak, yy, i co by tutaj dalej, więc powiedziałem właściwie już prawie o wszystkim, co chciałem powiedzieć, Mogę jeszcze dodać, że rejon ten, ten tyrolski, tego właśnie Tyrolu, który ja poznałem, bo tutaj chcę powiedzieć, że Alpy są o wiele, o wiele większe, ale ja mówię teraz o Tyrolu, Syty Tyrolu dokładnie, gdzie spędzałem czas, czyli rejon Tyrolu, okolice Bolzano, Merano, no i skoro o Myrano wspomniałem, są tam e, okolice, gdzie wszędzie na wzgórzach możemy spotkać pełno zamków. Zamki, jakieś e, kościółki, e, ruiny. E, tego jest e, bardzo dużo i też polecam wszystkim tym, którzy się wybiorą tam latem. Nigdy jeszcze nie byłem w Alpach zimą, to wciąż przede mną. I Mam nadzieję się tam wybrać w miarę szybko. No teraz Adam z Retro Radia przebywa na nartach. Bawi się świetnie, chociaż on we Francji, ale nadal w Alpach. Zazdroszczę mu strasznie, bo po ostatniej mojej wycieczce na Słowację, gdzie też jeździłem na nartach, zakochałem się w tym sporcie. Także Adam, zazdroszczę Ci strasznie. Mam nadzieję, że coś na ten temat się wypowiesz. No, ale odchodzę od tematu. No, właściwie tak. Zakończę sobie temat, która to jest 44. minuta. O Jezu, jak ja leję wodę. Zakończę temat właśnie Tyrolu na tym Merano, gdzie jest pełno zamków. No i powiem teraz jak, tak żeby szybko zakończyć, jak wybrałem się z kumplem do Wenecji, bo pierwszy raz, to było tak też dosyć wesoło, a mianowicie wybraliśmy się z nastawieniem, że nie będziemy pracować w ten weekend, bo, a, no to jeszcze też muszę powiedzieć, szacunek do pracujących był w 100% od naszych pracodawców, to znaczy, dostawaliśmy yy, jedzenie za darmo, to znaczy sam fakt, że pracowaliśmy dla danego pracodawcy, upoważniał nas do jedzenia. Dostawaliśmy za darmo noclegi, to po prostu też były dla pracodawców. I teraz przychodzi weekend i od nas to zależało, czy my chcemy pracować, czy nie. Jeżeli nie chcemy pracować, nie ma sprawy, nadal dostajemy za darmo nocleg, nadal dostajemy za darmo jedzenie. Oni to szanowali. Jeżeli chcemy pracować, dostaniemy ekstra pieniądze. Oczywiście w zwykłym... Yy, w, zwykłym, w zwykłej stawce, czyli nie ma tam, że dwa razy więcej za weekend na przykład, ale to już tylko od nas zależało. Czyli chcemy pracować, zarabiamy, nie chcemy, to nie. No i my sobie wybraliśmy z kumplem, że coś więcej musimy jeszcze z tego pobytu we Włoszech mieć i chcemy pojechać do Włoch. Przypominam, że to był ten pierwszy nasz pobyt, więc nie widzieliśmy jeszcze, że pojedziemy tam po raz drugi i później jeszcze po raz trzeci. A więc pierwszego razu stwierdziliśmy, że musimy sobie pojechać do Wenecji. No przecież blisko jest. No i... Wy... Aha, tak. Była nas szóstka, ale z tej całej szóstki większość... No tak, troszeczkę muszę pomarudzić. Większość Polaków ma nastawienie na zarabianie pieniędzy i większość zdecydowała się, że chce zarabiać. Więc tylko jeden kumpel, Jacek i ja, zdecydowaliśmy się pojechać do Wenecji. Tylko dwie osoby z sześciu. No i pojechaliśmy i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie, aby nie tracić pieniędzy, no bo autostrady są dosyć drogie, pojedziemy sobie drogami takimi y, bocznymi. Mamy czas, możemy sobie na to pozwolić, wyjedziemy odpowiednio wcześniej, zejdziemy i tak będzie odpowiednia godzina. No i wyjechaliśmy, jedziemy sobie po drodze i gdzieś tam... Wjechaliśmy na drogę, gdzie się pomyliliśmy, okazało się, że wjechaliśmy jednak na autostradę. To były czasy takie, gdzie nie było jeszcze żadnej płatnej autostrady w Polsce i nie mieliśmy pojęcia o tym, jak się poruszać i przeraziliśmy się wielce, no bo przecież na autostradzie nie wolno się cofać, ale dojeżdżamy, z daleka jakieś 500-600 metrów przed nami widzimy bramki, taki wjazd. 6-8 wjazdowy dla samochodów. No to zatrzymaliśmy nasze auto i się zastanawiamy, co teraz robić. No to jak, Jacek, wycofamy się? No nie, no wycofać się nie można, tam była wąska droga, nie było specjalnie pobocza, to byłoby niebezpieczne. No to co robimy? No i wpadliśmy na genialny pomysł, że będziemy udawali, że nam się auto popsuło w tym miejscu, a weźmiemy klucze, tak, klucze, bo przecież. Polacy mają ze za sobą zawsze młotek, kluczek i madło i takie różne tam sprawy potrzebne do naprawy samochodu. Więc wzięliśmy klucze i <śmiech> wstyd się przyznać, ale powiem to. Rozkręciliśmy łańcuch, który rozdzielał dwie jezdnie, to znaczy tych wjeżdżających na autostradę i tych zjeżdżających z autostrady. Rozkręciliśmy łańcuch, przejechaliśmy samochodem, oczywiście łańcucha nie założyliśmy z Pawlotem, tylko spieprzaliśmy jak najszybciej stamtąd, żeby nikt nas nie złapał. Tak, to były takie czasy, że my byliśmy nieświadomi tego, jak, jak żyje się na zachodzie. My nie wiedzieliśmy, że można było sobie wjechać na tą autostradę, od razu zawrócić i przejechać z powrotem przez bramkę i nic byśmy nie zapłacili, z racji tego, że nie zrobilibyśmy żadnych kilometrów na autostradzie. No ale wówczas my myśleliśmy, że płaci się za sam wjazd na autostradę. No, tacy głupole byliśmy. No i teraz tak, wróciliśmy sobie a, zajęło nam to oczywiście z, ja wiem, z dwie godziny, bo najpierw trzeba było się przymierzyć do całego zajścia typu odkręcenia śrub przy, pomiędzy drogami przy tych takich pachołkach, no więc no sporo czasu tam straciliśmy. Zrobiliśmy rozeznanie terenu, czy nie ma policji i tak dalej. <śmiech> Teraz się z tego śmieję, jedynie. Ale później już jadąc. Yy... W drodze do Wenecji już byliśmy bardziej czujni, już nie wjeżdżaliśmy na autostradę. No i też nam wyszło to na zdrowie, bo y, dzięki temu, że nie jechaliśmy autostradą, która y, prowadziła w sposób najszybszy do celu, to jechaliśmy samymi zakrętami, znowu przez góry, przez przepiękne tereny i co jakiś czas widzieliśmy w pobliżu tą główną drogę, tą główną autostradę, którą byśmy jechali i powiem, że jeżeli się tam jeszcze raz wybiorę, to na pewno nie wjadę na autostradę, no chyba, że będę się bardzo śpieszył do Rzymu albo gdzieś tam w tamte rejony, natomiast zwiedzając tereny tylko i wyłącznie trzeba jechać dookoła. Przepiękne tereny po raz kolejny, prześliczne tereny, no i tak dojechaliśmy do Wenecji. Dojeżdżamy sobie do Wenecji i teraz Holender, już jest 50. minuta. Czy ja mam dalej opowiadać? Ale dobra, opowiem. O Wenecji nie będę opowiadał samej takiej, jako takiej, bo o tym możecie sobie poczytać, o tym już na pewno filmy obejrzeliście, więc opowiem tylko o naszych przygodach związanych z Wenecją, a więc to zajmie kilka minut i zakończę podcast. Więc tak, dojeżdżamy sobie do Wenecji i przed nami... Most. Most pięciokilometrowy. Zerknijcie sobie na Google Map. I teraz tak, przejeżdżamy przez most, no bo przecież do Wenecji chcemy, no ale za mostem okazuje się, że tam są tylko i wyłącznie płatne parkingi. A nas coś takiego napadło, że nie chcemy tracić żadnych pieniędzy, nawet nie sprawdziliśmy w jakiej cenie jest taki parking, tylko stwierdziliśmy, że no przecież tam przed wjazdem na parking tam stały jakieś samochody, tam możemy sobie pojechać i zostawić auto i przejść mostem. No i jak pomyśleliśmy, tak też zrobiliśmy. Zawróciliśmy, przejechaliśmy przez most z powrotem, autem to było szybko. I zostawiliśmy auto na poboczu przed mostem. Oczywiście żadnego problemu nie było. Po zwiedzaniu, jak wróciliśmy z Wenecji t, już autobusem, bo tam wsiedliśmy w autobus e, bez biletu swoją drogą, no to tam żadnego mandatu, nic takiego. Bez żadnych problemów. W każdym razie, stawiliśmy auto i idziemy sobie na most. E, tam też stryknąłem fotkę taką, gdzie zdjęcie jest mostu, który, który ginie we mgle i nie ma końca. Na PL foto chyba gdzieś tam umieściłem, jak jest ktoś dociekliwy i przechodzimy przez most. Zajęło nam to sporo czasu, bo dobrą godzinę szliśmy, ale trafiamy do Wenecji, cieszymy się, bo piękna w miarę, taka piękna pogoda i... Y tylko, że chyba my wtedy nie mieliśmy aparatu, tak. Raz było tak, że nie mieliśmy aparatu, była piękna pogoda, drugim razem była brzydka pogoda, mieliśmy aparat, no ale mniejsza z tym. Chodzimy sobie właśnie po Wenecji, zwiedzamy, y, pomijamy te główne szlaki, chociaż nie mieliśmy mapy turystycznej, to omijaliśmy te wszystkie miejsca, gdzie chodziły jakieś, y, gdzie chodziły jakieś grupy zwiedzających, a no, dzięki temu zobaczyliśmy... Te takie mniej znane miejsca, gdzieś uliczki, które były bardzo wąskie, gdzie jak się ręce tak rozpostarło na bok, to, to lewą ręką się łapało jednego budynku, prawą drugiego i taka była szerokość uliczki, a nad nami wisiały jakieś gacie, skarpetki i takie rzeczy. No więc te uliczki widzieliśmy. Zwiedzając... Wenecję w ten sposób to też poczuliśmy woń tego miasta śmierdzi, strasznie śmierdzi. Te wszystkie kanały są po prostu śmierdzące i nie jest to czysta woda, to jest jakiś szlam, to jest kolor zielono, taki brunatny, no taki dziwny kolor w każdym razie ale miasto ma swój urok. Każdy jeden mostek z tych 400 tam iluś, które, które w Wenecji się znajdują, ma swojego yy, żeblaka, a, a, no przynajmniej jednego, bo czasami jest dwóch na początku i na końcu, więc to też jest yy, swego rodzaju atrakcją. No ale dobra, o, znowu zaczynam się podniecać yy, miejscem, który przypomina mi się w moich wspomnieniach. W każdym razie, poszliśmy sobie, a tak, jakoś tak, a tak poszliśmy sobie gdzieś tam różnymi drogami, bez żadnego kompasu, bez żadnej masy, bez niczego. Po prostu patrząc czasami na jakieś wskazówki albo chodząc bez celu. No i tak sobie łażąc po Wenecji, w pewnym momencie wychodzimy, patrzymy, że coś jest dziwnego, bo przed nami stoją same wojskowe okręty i nie widzieliśmy skąd się tam wzięły te, te okręty. No dobra, fajnie, ok, ładnie wyglądają, takie tam tu jakaś łódź podwodna, tam jakiś inny okręt wojskowy z działami stoi, nie znam się na tym. No, ale trzeba wyjść i w pewnym momencie trzeba wyjść z tamtego rejonu, ale wychodząc już z niego okazało się, że musieliśmy wyjść koło budki wartowniczej. Wchodząc na tamten teren jakoś żadnej budki wartowniczej nie było, ale wychodząc już budka była. Yy, dodam jeszcze, że jak znaleźliśmy się koło, koło tych statków, to tylko i wyłącznie mundurowe osoby chodziły, a my mieliśmy, no, jakby nie było, cywilne ubranka i krótki rękawek, no tak, więc pomyśleliśmy, że jakoś nieswojo się czujemy w tym rejonie i trzeba stamtąd się wyrwać jak najszybciej. Powiem, że przechodząc koło takiej budki wartowniczej, ten wartownik nie wiedział, jak ma zareagować, naprawdę nie wiedział. Nawet nie zapytał, nawet nie wydał z siebie żadnego głosu, po prostu tylko spojrzał na nas. I, i przepuścił nas wzrokiem, Weszliśmy, odetchnęliśmy z ulgą, tam chyba w kilka uliczek dalej się troszeczkę chowaliśmy, żeby nas nikt nie gonił, bo, bo, bo to było takie dziwne, no ale taką przygodę mieliśmy, że weszliśmy na teren w każdym razie wojskowy, zupełnie przypadkiem, nie wiedząc o tym. No i później byliśmy też na placu świętego Marka, no polecam wszystkim wejście tam do środka, bo złotem ja nie wiem, czy to jest kościół, czy to jest katedra, czy co to tam innego. No chyba ta katedra, ale przepiękna i to złoto, które tam w środku się znajduje, warte jest naszych wrażeń. Wejdźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Odnośnie samej Wenecji polecam w ogóle takie wizyty, ale to w rejonie gdzieś tam maj-czerwiec, a później dopiero chyba końcówka września i początek października. No, w przeciwnym razie będzie tam masa turystów. No, nie będę mówił więcej już o Wenecji, to chyba wystarczy. Mm. Co jeszcze mogę powiedzieć? No z takich ciekawostek, bo już więcej nie dodam nic ani o Tyrolu, ani o Wenecji, już zakończę na ten temat, bo to 57. minuta, a nie, przecież nie można tego przez godzinę słuchać. Z takich ciekawostek powiem jeszcze, że byliśmy tam najpierw dużym Fiatem, później Polonezem, a później Citroenem i najlepiej sprawił się duży Fiat, pomimo tego, że musieliśmy dorabiać klocki hamulcowe. I tutaj pytanie: Czy ktokolwiek z Was dorabiał klocki hamulcowe z drewna, używając do tego przecinaki młotek? No, chyba nikt. A ja tak. Robiliśmy tak tylko po to, oczywiście, to, to jako klocki hamulcowe to nie zadziałało, ale robiliśmy to tylko w, ze względu na to, że nasze polskie klocki hamulcowe starły się w Alpach, gdzie się non-stop hamuje, i później nie mieliśmy możliwości kupienia takich klocków, bo auto było za stare. No, duży Fiat to był stary samochód, jak na zachodnioeuropejskie warunki i te klocki trzeba było dorobić tylko i wyłącznie po to, aby nie ścierały się tarcze hamulcowe, więc yy, dorobiliśmy takie klocki z drewna, yy, które po ja wiem, tam po 10 kilometrach się ścierały, wypadały. Trzeba było wkładać kolejne, więc tak to wyglądało, aż w końcu udało nam się od jakiegoś Milafiori znaleźć takie same klocki hamulcowe. I co ciekawe, te klocki hamulcowe od Milafiori, które zostały do tego dużego Fiata zamontowane tam we Włoszech, one później jeszcze przez trzy lata w tym samochodzie były i się nie starły, a później samochód został sprzedany. Więc co było dalej, już nie wiem. No tak, no i to na tyle. Więcej Was już y, zanudzać tym tematem nie będę. Mam nadzieję, że podobała Wam się podróż, taka moja słowna w tamte rejony. Mam nadzieję, że zostawicie jakieś komentarze na www.proba mikrofonu, mypodcast.com. Mówił do Was Robert Kessling y, z podcastu Próba Mikrofonu. Y, do usłyszenia za tydzień.